Odcinek jedenasty. W ten sposób bohaterowie przestworzy, jak zestrzelony w roku 1944 poziomek, czy ów arystokratyczny Felo Lechnicki, także zestrzelony, nie umieli być żołnierzami wielkiej sprawy po prostu na ziemi. Łatwiej przychodziła odwaga niż mądrość, łatwiej o spiskowanie niż o świadomość jego skutków. Jeszcze dwie cytaty sępowe wydają mi się zastanawiające. Oto pierwsza. Niech ci, których nie stać na przekuwanie spisku wojskowego na ostrze zabijające w imię sprawy, nie spiskują. I druga. Konspiracja, jak już przeżyje okres niemowlęctwa, staje się hydrą wielogłową. Uciąć jedną głowę, inne się skryją, albo, co gorsza, mogą nie czekać bezbronnie na swoją kolej pod miecz każący. Jak wiemy, Sikorski nie stosował każącego miecza. Można by więc zapytać, czy która z tych bezdennie głupich głów nie była przytomna w Gibraltarze? I czy nie zabawiano się nadal w jakieś szyfrowane rozkazy? I czy w okupowanym kraju też nie odrastały główki w rodzaju sen Kuleczko zamyka się. Głupota i amoralność części Korpusu Oficerskiego Emigracyjnych Sił Zbrojnych obudziły czujność obu naszych sojuszników, narzucając im możliwość czy konieczność interwencji. Sęk w tym jednak, że ci sojusznicy co do nas mieli bardzo odrębne zamiary. Sojusznik anglosaski, pozorując solidarność z Moskwą, już teraz obawiał się dalszych zwycięstw Armii Czerwonej, choć jednocześnie ratunek Europy od tego zależał. Churchill chciałby na przyszłość widzieć w Polsce przedmurze. Rosjanie widzieli nas jako sojuszników. Małymi pionkami w tej zawiłej grze stali się zbratani ze sobą ambicjusze którym romantyka spiskowa i zapaly wodzostwa zupełnie przewróciły w głowach. W każdym razie trzeba tu z naciskiem stwierdzić, że polski oficer łącznikowy w Gibraltarze, porucznik Ludwik Lubieński, należał do tych polskich spiskowców, a jednocześnie pracował dla tajnej brytyjskiej organizacji Special Operations Executive. W przeszłości był on bliskim współpracownikiem pułkownika Józefa Beka, ministra spraw zagranicznych w rządzie generała Slawoja Składkowskiego. Polityka a sumienie. Najbardziej szermowano przeciwko Sikorskiemu zarzutem, że nie ogłaszał on wyników kolejnych konferencji u Churchilla czy Roosevelta, że niby wciąż ludził rodaków. Źle bywa jednakże z ludzkim zbiorowiskiem, któremu ukazuje się podczas walki same niedobre prognostyki. I złym jest przywódca, który sam nie wierzy w jej pomyślne wyniki. To od generała Sosynkowskiego usłyszałem słowa Polska przepadła, można jeszcze tylko umrzeć z honorem. Natomiast generała Sikorskiego zawsze charakteryzowały wola działania, i wiara w jego przebieg pomyślny, ewentualnie taki, który można i trzeba będzie przyjąć w imię pogromienia hitleryzmu i w imię przyszłości. Nazywamy dziś taką postawę politycznym realizmem. Na romantyczne, desperackie zrywy, owszem, przychodzi czas, ale wtedy, kiedy naród absolutnie nie ma już żadnego innego wyjścia. Problem naszego bytu narodowego i państwowego po wygranej z Niemcami wojnie wymagał zbiorowej pracy nad odbudową, a nie irredenty, do której popychali młodzież, rzekoni romantycy, często w służbie obcego interesu. Ale rzecz dziwna to nie polski konflikt pseudoromantyki z rzadkim u nas realizmem obudził zainteresowania pisarzy i publicystów na zachodzie. W ćwierć wieku po gibraltarskiej tragedii właśnie na jej tle wysunął się problem etyczny, konflikt, że tak powiemy, pomiędzy racją stanu a sumieniem. Sztuka żołnierze, w której Rolf Hochhut zaatakował moralność Winstona Churchilla, była po namiestniku drugą jego sztuką. Pierwsza oskarżała papieża Piusa XII o bezczynność w obronie mordowanych przez Hitlera Żydów, a pobudką do zajęcia się z kolei osobą Churchilla było przeczytanie książki Davida Irvinga z Destruction of Dresden – Zburzenie Drezna. Hochhut uderzał zatem wysoko, jednocześnie wystawiając Churchillowi rachunek za Drezno i za Gibraltar. Oświadcza on, że w roku 1965 poznał emerytowanego pułkownika brytyjskiej Secret Service, który zapewnił go pod przysięgą, że śmierć generała Sikorskiego była dzielem alianckiego sabotażu. Rzekomo odpisy zeznania zostały złożone do depozytów w trzech zachodnioeuropejskich bankach, a treść jego może być ujawniona dopiero po pięćdziesięciu latach. Trudno jest sobie wyobrazić byłego pułkownika tajnych służb dla czegoś powierzającego i to pod przysięgą wielką i drażliwą tajemnicę właśnie temu piszącemu po niemiecku, a dość jak widać sprytnemu pisarzowi, który przybrał sobie pozę mętnego humanisty i obrońcy ludzkości, nawet sędziego. Pisząc sztukę żołnierze, Hochhut, jak stwierdza, poczuwał się jako Niemiec do odpowiedzialności nie tylko za miliony pomordowanych przez Hitlera ludzi, ale i za to, że część Europy ostatecznie w wyniku wojny wpadła pod władzę komunistów. A więc pisarz z gatunku Europejców. Prócz literackiej Hochstaplerki otrzymujemy propozycję uznania jakiejś misyjnej roli autora oskarżając Churchill'a o bezlitosne bombardowanie miast niemieckich Hochhut poniekąd usprawiedliwia męża stanu bo przecież zgodził się on też na śmierć swojego przyjaciela, polskiego premiera i naczelnego wodza Sikorskiego, uniknąwszy w ten sposób zerwania sojuszu z Moskwą Polacy Narazili, zdaniem Hochhuta, ów sojusz na szwang, bo Związek Radziecki mógł zawrzeć z Hitlerem pokój separacyjny. To zaś mogłoby zgubić resztę Europy i tak dalej. Krótko mówiąc, niemiecki pisarz uważa, że Churchill jest winien śmierci przyjaciela i pierwszego swojego sojusznika, ale usprawiedliwia go troska o wygranie wojny, o los imperium i świata, o ocalenie Zachodu przed komunizmem. A zatem to Sikorski, okazuje się, przeszkadzał Londynowi w utrzymaniu dobrych stosunków z Moskwą. W sztuce żołnierze Churchill Zbrodniarz działa w imię Racji Wyższej, no a generał Sikorski ginie jako rzekomy winowajca zagrożenia tej europejskiej racji. Wiemy, że prawda była inna, ale co to obchodzi chochutów? Dodajmy tu nawiasem, że w różnych oświadczeniach na temat swojej sztuki Hochhut nie zająknął się ani słówkiem o wrześniu roku 1939 w Polsce, kiedy na miasta i wsie sypał się z nieba grad niemieckich pocisków, kiedy Wehrmacht mordował jeńców i ludność cywilną. Hochhut czyni generała Sikorskiego odpowiedzialnym za postawę wrogiej mu niewielkiej grupy politykierów i niedoważonych oficerków różnego stopnia, Którzy pod wpływem obcej, między innymi, właśnie niemieckiej propagandy i za potrzeptami niektórych angielskich oficerów, wypowiadali naczelnemu wodzowi posłuszeństwo pod pretekstem, że to on właśnie jakoby zaprzedał się Moskwie. Nie dziwmy się Niemcowi, że tak sytuację odwrócił, bo jeszcze większe zdumienie wywołuje u nas późniejsze krętactwo anglosasów, a w ogóle zdradzanie przez nich już uzgodnionych celów wojny i warunków kapitulacji. Londyn obrał taki kurs właściwie od chwili, w której schodzi ze sceny generał Sikorski. Z kolei gruby ilustrowany tom Davida Irvinga The Death of General Sikorski Accident Śmierć generała Sikorskiego Wypadek, Londyn 1967, także obciążył brytyjskiego premiera odpowiedzialnością za wypadek. Cena tego oskarżenia 43 szylingi. Jak widać, ośrodkiem dyskusji stał się Churchill. Jego imperialne pryncypium władztwo. Było wyższe ponad wszystko, a więc i ponad moralność. Coś w rodzaju wyznawców über alles. I Hochhut, i Irving zdają się to rozumieć i poniekąd pochwalać. Drugie opasłe 461 stron, oprawne, ilustrowane to misko, cena 63 szylingi, Wyszło w 1969 roku nakładem firmy Colin Smith pod tytułem The Assassination of Winston Churchill Morderstwo Winstona Churchilla. Autorem obrony dobrej sławy Churchilla i jego współpracowników jest niejaki Charles Thompson, a właściwie Carlos Mundin, urodzony w 1923 roku w rodzinie żydowskiej w Buenos Aires. Mając lat 16, Mundin został aktorem filmowym. Był nim przez 25 lat, a od roku 1960 zaczął pisać najpierw po hiszpańsku, później w języku angielskim. Ale rozgłos miał dopiero nadejść dzięki Sikorskiemu. W roku 1967 w Szwajcarii Mundin podjął się obowiązków pośrednika i tłumacza pomiędzy niemieckim autorem dramatycznym Rolfem Hochutem, a reżyserem angielskim Laurensem Olivierem i Kennethem Tajnenem, kierownikiem literackim National Theatre, Teatru Narodowego Wielkiej Brytanii. Tematem rozmów było zamierzone przez Oliwiera i Tainena wystawienie w Londynie sztuki Hochhuta The Soldiers, żołnierze. Z kolei doszło do rozmów Anglików z samym Hochhutem, w czym usłużny Mundin też pośredniczył, zaofiarowawszy się na to okazać Hochutowi oraz pisarzowi Davidowi Irvingowi, autorowi przyszłej książki Accident, pomoc przytropieniu i zdobywaniu informacji, które potwierdziłyby tezę sztuki żołnierze o odpowiedzialności Churchilla za śmierć generała Sikorskiego w zamian za dobre usługi obiecano Mundinowi rolę w sztuce rolę polskiego oficera oraz poparcie Hochuta u niemieckich wydawców w sprawie ewentualnego wydania jednej z dwóch powieści które Mundin miał w szufladzie oprócz tego Hochhut finansował pierwsze podróże Mundina, ale ten wkrótce zrzekł się i pieniędzy, i protekcji, zwątpiwszy, jak pisze, w słuszność oskarżeń Hochhuta, a także Rvinga. Krótko mówiąc, zamieniwszy się jakby w prywatnego detektywa, Mundin zdobywa potrzebne środki i przez dwa lata podróżując po szerokim świecie dociera do wielu informatorów, ale obraca ostrze swoich znalezisk przeciwko dawnym kumplom. Z takich czy innych działając pobudek Thompson uroczyście zapewnia, że chodzi mu tylko i tylko o prawdę. Autor nowej książki o tragedii gibraltarskiej robi na szaro obu swoich przyjaciół, czyli Hochhuta i Irvinga, a także Oliwiera i Tainena, przy okazji zaś tych wszystkich, którzy powątpiewali i powątpiewają w dane oficjalne o przyczynach katastrofy w Gibraltarze. Honorarium za swoją książkę autor wspaniałomyślnie przeznacza na cele społeczne, przy tym zaś tak często podkreśla swoją bezinteresowność i swoją miłość dla czystej prawdy, że wreszcie ów eks-aktor filmowy i początkujący pisarz musi wydać się nawet i nam aniołem sprawiedliwości, a przynajmniej najszlachetniejszym z argentyńskich gałczos, pasterzy, bo za jednego z nich chce wobec Anglików uchodzić. Jednakże ktoś musiał finansować dwuletnie podróże. Chyba brytyjscy konserwatyści? Ale czytam, że nie same pieniądze popchnęły filmowego aktora do poświęcenia czasu i zabiegów obcej mu przecież sprawie Gibraltaru. Kierowany ambicją własną i swojej żony Lily Palmer pragnął Thompson Mundin uzyskać wstęp do tak zwanego dobrego towarzystwa do londyńskiej High Society wyższej sfery. Dla takiego foreignera, cudzoziemca, przy tym filmowca średniej miary, rzecz to nieosiągalna. Więc jeśli nawet książka nie dokonała owej sztuki w Londynie, to zapewną pociechę, niech panu Carlosowi służy, zainteresowanie, które wzbudził u nas. Najnowszy okaz argentyńskiego gauczo jest obdarzony niebyle jakim zmysłem praktycznym. Jednając sobie klientelę brytyjskich konserwatystów zatroskanych o ulokowanie duszyczki Churchilla w niebie, Thompson Mundin apeluje także i do serc czułych, bo jego książka Debiut nosi dedykację generałowi Władysławowi Sikorskiemu, mężowi stanu i humaniście, a dalej młodzieży całego świata, niezależnie od jej przekonań, która nadal poświęca swoje życie dla tego, co jej przywódcy uznali za właściwe nazywać prawdą i sprawiedliwością. Churchill przedstawiony jest jako rycerz, Sikorski jako humanista. Egzemplarz książki chwilowo posiadany przeze mnie nosi poza tym zamaszysty autograf Charles Thompson pod francuską dedykacją dla pani generałowej Sikorskiej. Tego rodzaju książka musi zdobyć sukces wszędzie. Jakżeby inaczej, skoro autor broni świętości. Podziwiając życiową obrotność autora i zajadłość jego porachunków z dawnymi przyjaciółmi, zajrzyjmy do treści obu tomów. I niezależnie od zadumy nad faktem, że oto polska tragedia stała się intratną pożywką dla goniących za sensacją zachodnich pisarzy i reżyserów, wykryjemy przy lekturze wymienionych prac mnóstwo szczegółów, nad którymi warto i trzeba się nam zastanowić. Ale przede wszystkim, jakiż był ów Churchill, spierają się w tej sprawie lub godzą różni biografowie. Sam Winston Churchill, obracając własny wygląd zewnętrzny w żart, kiedyś rzekł weźcie niemowlę i wsadźcie mu do buzi cygaru, to będę ja. Ale obserwując Churchilla z bliska i na zdjęciach miałem skojarzenie inne, mianowicie z bardzo leciwą matroną, czy po prostu babą, o jakiej powiedzonko rosyjskie mówi, że przeszła ogień, wody i miedziane rury. Wystarczy wyjąć z ust Churchill'a cygaro i ubrać jego mościa po damsku, a otrzymamy wierną sylwetkę babsztyla rządzącego straganem lub salonem, matrony, dla której życie nie ma tajemnic i która rządzi ludźmi po swojemu. Niemowlę z cygarem... Urodziło się 30 listopada 1874 roku w Blenheim Palace w rodzinie o tradycjach i przywilejach w rządzeniu. Ukończyło szkołę wojskową Sandhurst, towarzyszyło w charakterze obserwatora wojsku hiszpańskiemu podczas działań na Kubie, pełniło służbę w Indiach i uczestniczyło w podboju Sudanu. Wreszcie pisało świetne korespondencje z wojny burów w latach 1899-1900 Winston Churchill posłował następnie do Izby Gmin to jako konserwatysta, to jako liberal, to znów jako konserwatysta. Przed I wojną światową był już pierwszym lordem admiralicji. Podczas tej wojny miał wielkie sukcesy i popełniał kosztowne pomyłki. Potem zostawał kolejno ministrem wojny i lotnictwa oraz ministrem kolonii. Był on sprężyną nieudanej zbrojnej koalicji państw kapitalistycznych skierowanej przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Są też ślady jego powiązań z Piłsudskim, szczególnie przed zamachem stanu w roku 1926. Istotnie... Był on wytworem i funkcją brytyjskiej ideologii imperialnej, chyba ostatnim z jej wielkich rzeczników. Z naszego punktu widzenia wielką zasługę Churchilla stanowił jego skuteczny protest przeciwko następnej ugodzie z Hitlerem. To przecież głównie dzięki energii i dalekowzroczności Churchilla musiał ustąpić Chamberlain. W najcięższych pierwszych latach wojny na nim opierali swoje nadzieje podbici przez Hitlera Europejczycy. On też prowadził niepewny już swoich losów naród wyspiarzy ku lepszym nadziejom i czasom, jednocześnie fundując ludzkości w roku 1941 kartę atlantycką. Był człowiekiem twardej ręki, politykiem o szerokim zamyśle. Olbrzymie doświadczenie wojskowe i polityczne wyrobiło w Churchillu znajomość ludzkich charakterów i odruchów oraz przebiegłość i bezwzględność w stosowaniu arkanów polityki. Od jednolatków Churchilla, mężczyzn i kobiet, słyszałem, że w młodości nie był on skrupulantem, że po pewnych jego wyczynach nie będzie już nigdy przyjmowany w bardziej wybrednym towarzystwie. Że natychmiast po ocaleniu Anglii i zawarciu pokoju będzie musiał z kierownictwa zrezygnować. Przyjaciel Churchilla, konserwatywny publicysta Wojt, mówił mi o nim po prostu nie wierzcie mu, że kruk, to fałszywiec, to kanciarz, na czymże polegały zmiany w stosunku Churchilla do sprawy Polskiej, z czego bystry polityk? Musiał zdawać sobie sprawę na przełomie lat 1942-43. Otóż po wyjściu Armii Wschodniej z granic Związku Radzieckiego, rząd generała Sikorskiego utracił bardzo wiele. Właściwie zalamywała się jego polityka. Po prostu Churchill mógł teraz umyć ręce, a Stalin też nie musiał się już liczyć z sojusznikiem, który opuszcza wspólny front, Lamiąc umowę i słowo żołnierskie Można oczywiście na różne sposoby usprawiedliwiać akt opuszczenia Związku Radzieckiego Ale pozostaje prawda Polskie wojsko samo wykreśliło się z Ord de Bataille Z szyku bojowego Armii Czerwonej I znalazło się pod dowództwem brytyjskim Jeszcze dalej od pola walki i od kraju Churchill, przewidując rozpadnięcie się Związku Radzieckiego pod uderzeniami Hitlera, mniej dbał o nas, bo czuł się teraz pewniejszy, skoro od grudnia 1941 roku zyskał potężnego sojusznika w Stanach Zjednoczonych. Między innymi Ford zapowiedział tam wypuszczanie czteromotorowca B-24 co godzinę, a naftodajne zagłębie Baku, znalazło się w zasięgu lotnictwa startującego z Persji. W tak odmiennych warunkach roku 1942 Polska Armia Wschodnia rozlokowała się tam, gdzie Anglikom brak było wojska, czyli blisko wyjściowych stanowisk dla przewidywanego frontu kaukaskiego. Dowódca tej armii już określił swój wrogi stosunek do Rosjan. Ten sam pułkownik brytyjski Alex Ross, który mi w Palewi zaręczał, że Polacy wrócą do Związku Radzieckiego, ale pod dowództwem angielskim, zaskoczył mnie także inną charakterystyczną wypowiedzią na nasz temat. Cytowałem to w książce Gwiazda Sikorskiego. Oto jak wyglądała wygłaszana wobec mnie opinia starego wygi z brytyjskiego Intelligence Service wywiadu. Nie możemy dać powojennej Polsce granic na Odrze i Nysie, bo Polacy szybko się rozrodzą, rozwiną w potęgę przemysłową i za lat trzydzieści będą gotowi zrobić z Wielką Brytanią to, co teraz nie wyszło Niemcom. Roześmiałem się wtedy z tego żartu, ale Anglik z całą powagą snuł dalej swoje imperialne przewidywania. Jestem pewny, że jesteście do tego zdolni, nawet sami, bez rosyjskiej pomocy. Ów pułkownik Ross zarządzał w Palewi całą ewakuacją Polaków, zwalając na mnie, jako na oficera łącznikowego, masę roboty. Był to wytrawny agent wojenno-polityczny sprzed wojny. Między innymi opowiadał, jak rozbił komunizm w Bułgarii. W nas, Polakach, widział wyłącznie jeden z brytyjskich instrumentów dla rozprawy z komunizmem, bardzo licząc w przyszłości na rolę generała Andersa. Wynikałby z tego wszystkiego wniosek, że sympatie anglosaskie dla Sikorskiego znacznie zmalały. Po pierwsze, pojawił się dobrze na zachodzie widziany rywal Sikorskiego. Po drugie, Pogorszone stosunki emigracyjnego rządu polskiego z Moskwą uzależniały go znów całkowicie od Churchill'a. Po trzecie, nie o współdziałanie z Czerwoną Armią teraz chodziło. Generał Sikorski, zdaniem Anglików, zbytnio się zagalopował. Tracił w tym okresie na znaczeniu także i przywódca wolnych Francuzów, generał Charles de Gaulle, który, podobnie jak generał Sikorski, mocno poparł Churchilla w roku 1940, a dla Francuzów stanowił taką samą nadzieję, jak dla narodu polskiego nadzieją był Sikorski. W miejsce de Gola Amerykanie zamierzali wysunąć na czoło admirała Darlana, Churchill, generała Giroda, aby nie de Gola. I nie Sikorskiego, skoro znalazł się Anders. Takie bywają rzeczy i obroty. A wtem po kolejnych grudniowych komunikatach o sukcesach Czerwonej Armii na Północnym Kaukazie i między Donem i Wołgą, styczeń 1943 roku przyniósł wieści nowe, a nadzwyczajne. Rosjanie przerwali pierścień oblężenia w Leningradzie. Na Kaukazie odebrali armawir. Wreszcie zaś zlikwidowano otoczone pod Stalingradem dwie armie, szóstą i czwartą pancerną, dowodzone przez marszałka von Paulusa. Niemcy od razu stracili wtedy 330 tysięcy żołnierzy i olbrzymie ilości uzbrojenia. Konsekwencje niemieckiej klęski były jasne. Rosjanie będą odtąd szli naprzód, a marzenia o rozbiciu Związku Radzieckiego i o rozprawieniu się z komunizmem niemieckimi rękami należało porzucić.